Witajcie, przed nami 14 odcinek programu 8 gatek. Audycję prowadzi Krzysztof Włodek, a w niej darmowa kawa, oda do radości w Odesie oraz taśmowe selfie. Zapraszam. Nim jednak zaczniemy audycję, trzeba przypomnieć pytanie, które zadałem wam w ubiegły czwartek. Co trzeba zrobić, żeby być szczęśliwym człowiekiem? Najlepszą odpowiedź oczywiście według mnie nadesłała Simona, której oczywiście treść brzmi... Tak, żeby być szczęśliwym, najlepiej zbudować z kimś prawdziwą przyjaźń. Wśród przyjaciół czujesz, że jesteś sobą i nie musisz niczego udawać w obawie przed odtrąceniem. Wtedy lepiej też czujesz się wśród innych ludzi, a to moim zdaniem prowadzi do szczęścia. Dziękuję Simono za odpowiedź i powracamy już do naszej typowej audycji. Do popularnej sieci restauracji McDonald's powraca promocja na darmową kawę. Tak jak i w poprzednim roku oferta dotyczy małej czarnej, małej białej oraz małej kawy cappuccino. Promocja nie obowiązuje w McCafe. Darmową kawę dostaniemy nawet gdy nie kupimy nic innego. Jedynym warunkiem jest zjawienie się w McDonaldzie do godziny 10.30 w tygodniu oraz do 11.00 w weekendy. Promocja trwa od dziś przez 14 dni, czyli do 6 kwietnia. Nietypowe wydarzenie miało miejsce w ubiegłą sobotę w Wodę Się na Ukrainie. Zdziwieni ludzie usłyszeli na miejscowym targu ode do radości. Brawurowo wykonany utwór Ludwika van Beethovena rozpoczął kontrabasista. Później przyłączały się do niego kolejne osoby. Ten niezwykły muzyczny flashmob możecie zobaczyć na Facebooku 8 gatek. Polecam, naprawdę warto to po prostu obejrzeć. Na koniec informacja o nietypowej, nowej modzie na Facebooku, czyli Sellotape Selfie. Cała idea polega na obklejaniu twarzy taśmą klejącą i zrobienia sobie tzw. sweetfoci. Pomysł wyszedł od 21-letniej brytyjskiej studentki Lizzie Darley, która zainspirowała się sceną z filmu Yes Men. Chciała w ten sposób poprawić sobie humor w zły dzień. Było to również odejściem od typowej, nudnej selfie. Cytował ją Daily Mail. Moda na celotape selfie rozeszła się wirusowo, jak w przypadku wyzwania piwnego. Zobaczymy, jak przyjmie to polski Facebook. To już koniec ośmiugatek, kolejne informacje już jutro, a ja wam dziękuję za dzisiaj i za to, że jesteście ze mną. Do usłyszenia jutro o 18.00.